Marka, rozdział trzynasty. I gdy on wychodził ze świątyni, rzecze mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. I odpowiadając Jezus, rzekł mu – Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. I gdy siedział na górze oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej, Powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak, kiedy się to wszystko ma spełnić. A Jezus odpowiadając im, począł mówić, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest i wielu zwiodą. Gdy tedy usłyszycie wojny i wieści o wojnach, nie trwóżcie się, albowiem to stać się musi, ale jeszcze nie koniec albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi i głód i zamieszanie. Początki to boleści, ale wy miejcie się na baczności, albowiem wydawać was będą sądom, a w synagogach będą was bić i przed namiestnikami i królami stawiani będziecie dla mnie na świadectwo przeciwko nim. Jest potrzeba, aby najpierw wszystkim narodom była opowiadana Ewangelia. A gdy was poprowadzą, aby was wydać, nie troszczcie się naprzód, co mówić macie, ale co wam będzie dano tej godziny, to mówcie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, ale Duch Święty. A wyda brat brata na śmierć i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą ich zabijali. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy tedy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez proroka Daniela, będącą tam, gdzie być nie powinno, kto czyta niech uważa, wtedy ci, którzy będą w ziemi ludzkiej, niech uciekają w góry. A kto na dachu, niech nie stępuje do domu i nie wchodzi, aby co wziąć z domu swego. I kto na polu, niech nie wraca, aby wziąć szatę swoją. A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. Módlcie się wtedy, aby ucieczka wasza nie była w zimie, albowiem będą te dni taką udręką, jakiej nie było od początku stworzenia, które dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił onych dni, nikt by nie ocalał, lecz dla wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I wtedy, jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus albo oto tam, nie wierzcie. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby zwieść także, jeśli można, i wybranych. Wy tedy strzeżcie się. Otóż przepowiedziałem wam wszystko. Ale w one dni, które nastaną, po tym utrapieniu zaćmi się słońce i księżyc nie da jasności swojej. I gwiazdy niebieskie będą padały, a moce, które są na niebie, poruszą się. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z mocą wielką i z chwałą. I wtedy pośle aniołów swoich i zgromadzi wszystkich wybranych swoich z czterech stron świata, od krańców ziemi aż do krańców nieba. A od figowego drzewa uczcie się tego podobieństwa, gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest przed drzwiami. Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Patrzcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Jak człowiek, który odjeżdżając zostawił dom swój i rozdał urzędy sługom swoim i każdemu zadania jego, a odźwiernemu przykazał, aby czuwał, czuwajcież wtedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur pieje, czy rano, by niespodziewanie przyszedłszy nie znalazł was śpiącymi, a co wam mówię, wszystkim mówię, czuwajcie.